Tu mamy pokazaną kobietę, która zdobi się niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha. Ale dalej czytamy coś istotnego dla nas w tym kontekście. O świętych niewiastach pokładających nadzieję w Bogu uległych swoim mężom. Te święte niewiasty, one podjęły to wyzwanie bycia uległymi we własnych domach. I tutaj czytamy w szóstym wierszu jej dziećmi, dotyczący do Sary, która jest tu jako przykład wymieniona, stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się zastraszyć, czy nastraszyć. Drogie siostry, my jesteśmy tego świadomi że żyjecie w ciężkich warunkach, że dookoła świat straszy was, abyście nie ważyły się zająć tej pozycji. Abyście nie myślały nawet, że tu jest dla was jakieś błogosławieństwo. Ale ja bym chciał głośno to powiedzieć. Tu jest kosztowne błogosławieństwo do wzięcia. Dla waszego osobistego życia, dla zgromadzenia Bożego. Może jeszcze krótko w nawiązaniu do myśli brata. Jeśli chodzi o postawy kobiet w Słowie Bożym, jest naprawdę głęboko pouczające i wiele dające do myślenia, kiedy znajdujemy przykładowo żonę Abrahama, Sarę, która stała u wejścia do namiotu. Która czuwając nad tym co w namiocie jest była tą, która strzeże tego. Mamy przykłady również w takiej mało znanej postaci w księdze sędziów. To była kobieta o imieniu Jael która wychodzi z namiotu naprzeciw niebezpieczeństwu, które Zmierza do jej namiotu. To był sysera uciekający. Przyjmując go, dokonuje precyzyjnego unicestwienia tego człowieka, zabicia go, mówiąc wprost, tym palikiem, który precyzyjnie trafia w skroń jego. Wyobraźmy sobie, gdyby nie zrobiła tego precyzyjnie, chybiła, on obudziłby się zabiłby ją. Ale ona to robi precyzyjnie. To jest ten wgląd właściwy w niebezpieczeństwo, które może wejść do domu i zburzyć ten porządek. Tą atmosferę Bożej miłości, którą Bóg chce domowi podarować. Aby właśnie rodzina mogła zdrowo wzrastać. Aby dzieci były strzeżone właśnie przed wszystkimi niebezpieczeństwami. Tu jest ogromna rola mamy. Ogromna rola kobiety. Mężczyźni zazwyczaj niestety są poza domem. Wiemy, właśnie jak brat mówił, w tym zabieganiu często nie ma ich. To właśnie tak ważne jest, aby kobieta stała na straży tego, co wchodzi po prostu i te domowe sprawy, zaję zajęta domowymi rzeczami strzegła tych rzeczy. W dzisiejszym czasie może być tak rzeczywiście, że wiele kobiet pracuje, czy wiele sióstr, ale pamiętajmy, że tym podstawowym zadaniem jest dom i troska o to, co jest w domu. To, co mnie szczególnie też dotyka w tym fragmencie w ogóle, to zauważmy, że starsi mężczyźni, starsze kobiety, młodsze kobiety i młodsi mężczyźni tworzą jedną całość. Że to nie stoją grupy w oderwaniu od siebie. To jest jedna społeczność, która cechuje się pewnymi właśnie cechami, aby dbać o całokształt. Że to starsze niewiasty były zgodne z tym, że tak ma być, żeby uczyć te młodsze niewiasty żeby one kontynuowały właśnie tą rzecz i po, miały być pouczane, żeby właśnie miłowały swoich mężów i dzieci i były gospodarne, czy też dbały, zajęte były sprawami domowymi. Zauważmy to, że to był przekaz starszego jakby pokolenia do młodszego pokolenia. Jak to jest ważne, żeby to pielęgnować po prostu, nie utracić tych wartości bożych, które Słowo Boże nam tak cennie chce przedstawić. Miłowały mężów, nie dzieci, bo często dzieci stają się ubóstwem w domach. Często dziecko staje na pierwszym miejscu, że mama preferuje dziecko. Przykłady mamy w Słowie Bożym Izaaka i Rebeki, co się stało w tym domu, kiedy Rebeka preferowała jednego, Izaak drugiego. I roz... nastąpił tylko rozłam. Dlatego widzimy, jak wszystko jest po kolei: męża wspólnie z nim i dzieci. Aby to w pełnej harmonii mogło być pielęgnowane, przekazywane i strzeżone. Takim dobrym przykładem też jest Abigail, która zachowała swój dom od tego, żeby może powiedzieć nie nastąpiła tragedia. Ale też i zachowała Dawida w drodze, który szedł po prostu, żeby ten dom zburzyć i tych, którzy tam mieszkali. Także widzimy, że mądrość kobiet, tak jak było przeczytane, buduje dom i to właśnie też i ta niewiasta to właśnie uczyniła i Bóg daje, dał im taką odwagę. Ale myślę, że i są między nami takie niewiasty, które mają odwagę, aby właśnie o te domy walczyć, kiedy szatan po prostu je chce rozwalić. Kolejnym pozytywnym przykładem mądrej niewiasty, która widziała daleko więcej, nie tylko swój dom, ale nawet i lud Boży, jest Anna. I możemy przeczytać parę wierszy z pierwszej księgi Samuela. Dopiero jak się wczytamy i zobaczymy ten kontekst tej sprawy, to dopiero wtedy zauważymy, jak wartościową Niewiastą była rzeczywiście Anna Ona miała ciężką sytuację W swoim ognisku domowym Wiemy o Elkanie Kiedy rozważamy Jego cechy To co o nim jest napisane To co o nim nie jest napisane To zobaczymy, że to nie był człowiek, który miał Jakieś Cechy przywódcze Duchowe przywódcze On był bardziej takim, który wolał się zgodzić I iść za Anną I całe szczęście, że to była Osoba błogosławiona, osoba o czystym spojrzeniu duchowym. Widzimy że, ona w tej sw... Widzimy, że ona w tej swojej trudnej sytuacji nie uzyskała zrozumienia u męża. Kiedy ona to wszystko przeżywała, Elkana, zamiast odpowiedzieć na ten jej smutek, na tą jej na ten jej problem, to on mówi w wierszu ósmym, dlaczego smutne jest twoje serce? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż dziesięciu synów? Tak krótkowzroczny był Elkana. Nie wiedział tak naprawdę, o co Annie chodzi. A Annie chodziło o to, co mówi w jedenastym wierszu. Ona prosiła o męskiego potomka. Nie tylko o potomka, ale o męskiego potomka, ten rodzaj męski. Chodzi tutaj o pewną dojrzałość i o to, że ona chciała aby on służył Panu. I teraz widzimy, jaka była godna pożałowania jej sytuacja. Nie miała oparcia w swoim mężu. Jej mąż w ogóle jej nie rozumiał. Ale widzimy w wierszu dziewiątym. Kapłan Heli siedział na krześle w podwojach świątyni pańskiej. Stan kapłaństwa był również marny. Ona nie miała również oparcia w kapłanie który był najwyższym kapłanem w tamtym czasie co jest też ciekawe, że o nim nie jest napisane jako, jako o kapłanie najwyższym po prostu jego stan nie pozwolił Duchowi Świętemu aby to zostało tutaj przedstawione Anna nie mogła iść do swojego męża uzyskać u niego wsparcia duchowego nie mogła iść do kapłana uzyskać od niego wsparcia duchowego i co ona robi? ona idzie prosto do Boga idzie prosto do Boga wylewa przed nim swoje serce ona jakby układa z Bogiem tą swoją dalszą wędrówkę, z której były błogosławieństwa i dla domu, bo wiemy, że po Samuelu, kiedy już oddali Samuela, dostała potomstwo, czy Elkana dostał potomstwo z łona e, Hanny, ale również zbudowała lud Boży. Widzimy, jak daleko siężne były jej myśli, jak daleko ona potrafiła widzieć właśnie dlatego, że była mądrą osobą że chociaż nie otrzymywała tego wsparcia od swojego męża, to jednak jej osobista relacja z Bogiem, jej społeczność z Bogiem pozwoliła tym rzeczom nadać taki bieg. Widzimy jak Elkana się później zachowywał, kiedy ona stwierdziła, że ona odda tego potomka, przedstawiła mu to, przedstawiła Elkanie, to on też był taki, że on, kiedy to widocznie zrozumiał, kiedy ona mu to wytłumaczyła, to on się do tego przychylił. To czytamy, to czytamy w wierszu 23, pierwszego rozdziału, a Elkana jej mąż rzekł do niej, czyń, co ci się dobrym wydaje, pozostań w domu, aż go odstawisz od piersi, niech tylko się, niech tylko Pan ziści swoje słowo. On dokładnie odpowiada na to, co jest w wierszu 22. Anna mu coś przedstawiła i on to zaakceptował. Z jednej strony widzimy, że pomimo tego słabego jego stanu, Anna zachowuje tą, ten porządek w rodzinie, czyli idzie do Elkany, z nim tą sprawę omawia, a on Prawdopodobnie wiedząc też o swojej ubogiej stronie duchowej, on tą rzecz po prostu akceptuje. Może się tak zdarzyć, że któraś niewiasta ma po prostu mniej duchowego męża. I wtedy jest bardzo ważne, żeby jej relacja, jej społeczność z Bogiem pozostała czystą relacją, pozostała tą relacją niczym niezakłóconą. I wtedy w posłuszeństwie, jeżeli taka niewiasta daje się prowadzić, to może być to błogosławieństwem dla domu, ale i dla ludu Bożego. czytaliśmy od szóstego wiersza, 7, I chciałbym mm, spróbować przejść do tego urywka i powiedzieć kilka słów. Młodzieńców także napominaj, aby byli trzeźwi. Teraz mamy tą trzecią grupę przed sobą, mianowicie młodszych mężczyzn. I młodszy mężczyzna ma to do siebie, że jest w swoim sposobie myślenia, postępowania i mówienia niewyważony. To znaczy popada ze skrajności w skrajność. Myślę, że każdy z nas dobrze to zna, że jak zaczynamy dorastać, rozwijać się, pewne rzeczy zauważać, to po prostu albo jesteśmy totalnie obojętni, albo... Tacy zagorzali, że powoduje to szkodę. Dlatego młodzieńców tytus miał napominać, aby byli trzeźwi lub w innych tłumaczeniach jest powiedziane roztropni, tacy zdrowi, wyważeni w swoim sposobie działania. Następnie czytamy We wszystkim stawiaj samego siebie za wzór dobrych uczynków. To znaczy, widocznie Tytus był już na tyle dalej, niż ci całkiem młodzi mężczyźni. Miał kilka lat więcej za sobą, że Słowo Boże, albo że Paweł mu nakazuje, zachęca go do tego, żeby sam siebie stawiał jako przykład w dobrych uczynkach. I to jest też zachęcające dla nas, że my możemy i mamy w pierwszej kolejności dla młodych mężczyzn i braci być zachętą w dobrych uczynkach. Wiecie, ja bym chciał to powiedzieć do nas młodszych braci i dla młodszych e, chłopców, którzy są wśród nas, po czym można rozpoznać w pierwszej kolejności to, że chcecie służyć Panu. Można to rozpoznać po tym, że angażujecie się w dobrych uczynkach i czynach. Kiedy czytamy w liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście, w piątym rozdziale, o tych, których, którzy byli przełożonymi zboru, to Słowo Boże w dwunastym wierszu piątego rozdziału mówi i napomina wierzących w Tesaloniczan do tego, żeby rozpoznawali tych, którzy byli ich przełożonymi, i pierwszą rzeczą, po których ich rozpoznali, że byli ich przełożonymi, była ta, że pracowali wśród nich. To znaczy pierwszą cechą, po której wierzący mogą nas rozpoznać jako młodsi bracia, nie jest to, że my jesteśmy mocni w mowie naszej, tylko w tym, że pracujemy wśród wierzących. To jest pierwsza rzecz, o której można nas rozpoznać, żeby pracować. I chciałbym nas, młodszych braci i sióstr, do tego zachęcić. Jest naprawdę wiele dobrych uczynków, które możemy czynić w zgromadzeniu. Ile jest potrzeb, na przykład takiego, który przygotowuje salę zgromadzeniową, takiego, który może jeździ po starsze, Siostry starszych, braci, którzy nie mogą już jeździć samodzielnie do zgromadzenia, żeby ich przywieźć, lub tym podobne. W dobrych uczynkach. I w tym tytus miał być przykład dla młodszych braci. W nauczaniu okazuj prawość. To znaczy... Nauczanie Jego miało być zniefałszowane. Jeśli chodzi o nasze nauczanie, to Bóg chce, żeby ono było zdrowe i zgodne ze Słowem Bożym. Już wczoraj kilka słów na ten temat słyszeliśmy, dlatego nie chciałbym tego teraz tutaj rozwijać, ale chciałbym zwrócić uwagę na jeden detal. Mianowicie Tytus miał za zadanie żeby młodszych braci napominać w tym, żeby ich nauka była prawa. Po czym można rozpoznać, że młodszy brat ma prawo yy, albo, albo no, ma przekonania o dobrej i prawej i zdrowej nauce. Po czym? Można to rozpoznać po tym, że w tym, co wierzy i jakie ma przekonania się po prostu wyraża. I wiecie, co to znaczy? To znaczy, że ci młodzi bracia też w pewnym momencie zdrowo i stopniowo zaczynali wypowiadać swoje myśli. I chciałbym to przedstawić jako zachętę dla nas młodszych braci, że Pan to chce i zachęca nas w tym i że to jest normalnym sposobem wzrastania i rozwoju, że młodszy brat wzrasta w poznaniu Słowa Bożego i przekazuje to innym. Słowo Boże oczywiście chce, żeby młodszy brat pozostał na swoim stanowisku. Można powiedzieć, na swoim miejscu możliwości poznania i doświadczenia. I nie wychylał się z okna w rzeczach, które nie podlegają pod jego można powiedzieć obszar już doświadczenia. Ale jednak chce... Żeby był zdrowy wzrost rozpoznawalny. Ja chciałbym to powiedzieć, żeby nikt się nie czuł zniechęcony albo nie myślał, że sprawa zdrowej nauki lub przekazywania ją dalej, tak jak było to też powiedziane do Tymoteusza i do Tytusa, jest sprawą starszych braci od 50-60 lat. Nie. To jest rzecz, w której Bóg chce każdego brata używać. Oczywiście każdy ma różnego rodzaju odpowiedzialności. Jeden się bardziej udziela, jeden mniej. Są tacy, którzy też w ogóle tego nie czynią publicznie, ale w prywatnym lub publicznym zakresie Bóg to od nas chce. I ja chciałbym też zwrócić uwagę na to, żeby nie było czegoś takiego wśród nas, że zniechęcamy młodszych ludzi, że młody człowiek musi po prostu z zasady się powstrzymywać. Nie. Młody człowiek ma uczyć się według swoich możliwości i na swoim miejscu, nie wychylając się z okna, nie będąc skrajny w lewo, w prawo, wypowiadać to, co Bóg mu kładzie na serce. Dlaczego jest to takie ważne? Jeśli my będziemy młodszym braciom, z zasady zamykali usta, to powiedzcie mi, gdzie młody brat ma się nauczyć zdrowej, wyważonej nauki. Jak nie właśnie w takim miejscu, gdzie starsi to słyszą i powiedział słuchaj, to nie było takie całkiem zdrowe. I zaczynałem go napominać, zaczynałem go korygować, zaczynałem mu być pomocą. Ile razy jako młodzi bracia tego właśnie doświadczyliśmy, że powiedzieliśmy coś, co było totalnie nie na miejscu i przyszedł starszy brat i powiedział, słuchaj, to musimy jeszcze trochę poprawić. I co to powoduje? To powoduje to, że się uczymy, że nabieramy wyważenia i z biegiem czasu zaczyna to nabierać taki kształt i takie, taką wagę i takie wyważenie, jakie Bóg chce. To nie jest tak, że młody brat milcząc przez całe swoje życie w wieku 50, 50 lat nagle staje za kazalnicą i mówi po prostu czyściusieńką wyważoną naukę Słowa Bożego. Nie ma czegoś takiego. Takich um, naprawdę supermenów nie ma na tej świecie. Człowiek się uczy przez doświadczenie i dlatego Słowo Boże nie mówi na żadnym miejscu do młodszych braci zamykajcie usta swoje. Tylko mówi Mówcie, ale mówcie prawą naukę. Mów słowa takie, które są trzeźwe, które są wyważone. I to chciałbym naprawdę przekazać jako zachętę dla młodszych i, jak, i też jako zachętę dla starszych, żeby moczych w tym wspierać. Słowa zdrowe, nienaganne. To nawiązuje do tego, co teraz mówiliśmy. Aby ten, kto się sprzeciwia, był zawstydzony, nie mając o was nic złego do powiedzenia. Ten wiersz nie tak bardzo dotyczy sposobu nauczania, jak bardziej sposobu naszego mówienia do ludzi i o ludziach. Tutaj jest powiedziane, żeby słowa osób młodszych były zdrowe, nienaganne. W innych tłumaczeniach jest mowa o tym, żeby słowa nie były... Hmm. Yy, jakby to powiedzieć po polsku Nie były Nie, że prowokacyjne tylko Oczerniające albo oskarżające w, złym sposób, w zły sposób Jako młodzi ludzie mamy często tą tendencję Że widząc coś co jest niesłuszne Potrafimy Młotem uderzyć w sytuację I po prostu yy, W każdej sytuacji Czy to powinno być czy nie wyprowadzać sprawy na jaw i je objawiać w bardzo niemądry e, sposób. I Słowo Boże tego przed tym nas ostrzega, żebyśmy nie e, wypowiadali słowa oskarżające. To znaczy w takim znaczeniu nie, że przykrywamy zło, tylko nie czynili to e, w nadgorliwy, cielesny sposób. Tylko nasze słowa mają być wyważone, i mają być zdrowe też pod kątem takim, co mówimy o innych i do innych. Jeśli tak będzie, że nasze słowa są zdrowe też w tym, to wtedy Słowo Boże daje nam obietnicę w ósmym wierszu, aby ten, kto się sprzeciwia, był zawstydzony, nie mając o was nic złego do powiedzenia. Jeśli my w taki sposób będziemy... Działali i mówili do innych i o innych, nawet do takich, którzy się nam sprzeciwiają i ta osoba dowie się o tym, że mimo to, że jest między nami rozdźwięk, ja nie wypowiadam o niej słowa oskarżające w cielesny sposób, to ta osoba będzie zawstydzona. I to buduje dom. I Słowo Boże to chce, żeby każda osoba i każda z tych czterech grup tutaj wymienionych działała i mówiła w ten sposób, żeby dom Boży był budowany. Przerwa, przerwa, przerwa, przerwa. Przerwa. Ja jedno, zdanie. jedno zdanie tylko, przyłączając się do tego głosu z listu. Pierwszy list do Pawła do Tymoteusza nie wiem czy też Mateusz, Mateusz nie miał tego na myśli trzeci rozdział piętnasty werset oto się trosz w tym trwaj żeby postępy twoje widoczne były widoczne dla wszystkich to jest słowo które też dokładnie to myśl podkreśla nie jest przejawem pokory siedzieć z tyłu Przejawem pokory jest dać się użyć Panu wedle Jego woli. Nawet wystawiając się na wszelkie można powiedzieć idące z tego tytułu konsekwencje. Przerwa pół godziny. cisza.